Gdyż mamy raz skazownicę, do tej pory mieliśmy, jak to się nazywało? Mieliśmy polbitne noty. Posłuchajcie, podjęłam się dzisiaj, żeby troszeczkę powiedzieć o takim temacie, mianowicie odbudowanie muru. Chodzi mi o odbudowanie muru swojego życia. Czemu ja to w ogóle robię? Dlatego, że widzę mnóstwo dziadostwa w kościele. Wiecie? Widzę po prostu mnóstwo dziadostwa. Dosyć niedawno e, Artur tutaj wygłosił takie kazanie nie ma przeszkód w budowaniu. my nie ma przeszkód w budowaniu. Ale powiedział jedno takie słowo, które ja zamierzam wykorzystać. Ale jest w naszym życiu pewien etap. Tak? Ale jest w naszym życiu pewien etap, gdzie nie możemy odpuszczać w ogóle miecza. Miecz musi być cały czas tak. Miecz musi być podniesiony. Tak? Wiecie, każdy z nas chce budować świątynię, ja też chcę budować świątynię, ale świątynia nie zostanie zbudowana, dopóki mur nie zostanie odbudowany. Rozumiecie? Mur musi zostać odbudowany. Z różnych miejsc pochodzicie, tak? w różnych nauczaniach byliście, Natomiast każdy z nas musi odbudować ten mur. Chciałabym troszeczkę powiedzieć na przykładzie Nechemiasza, w ogóle zachęcam was, żebyście przeczytali sobie w domu i postudiowali sześć pierwszych rozdziałów Nechemiasza. Nechemiasz jest strategiem. Dla mnie Nehemiasz jest strategią. Wiecie co? Kiedy ja odbudowywałam mur swojego życia, Kiedy, a wie, znacie mnie, znacie moje świadectwo i wiecie, z czego ja w ogóle wychodziłam, tak? A dzisiaj ja jestem zbudowanym człowiekiem. Ja jestem zbudowanym człowiekiem. Rozumiecie? Ja nie czekam, aż ktoś przyjdzie i mnie pokrzepi. Ja nie czekam, aż ktoś przyjdzie i mnie popchnę. Popchnie. Ja chcę pchać. Rozumiecie? Ja chcę być tą, co pcha. Ja nie chcę, żeby ktoś pchał mnie. Ja chcę pchać kogoś. Ja nie chcę, żeby mnie pchali ludzie, to ja chcę być inspiratorem, to ja chcę być. I wiecie co? Nehemiarz był zwykłym człowiekiem. Naprawdę ktoś może powiedzieć, o Nehemiarz tam odbudował mury e, Jerozolimy, tak? Nehemiarz był zwykłym człowiekiem, z uwagi na to, jakiego podjął się zadania, to my dzisiaj czytamy księgę Nehemiasza, rozumiecie? z uwagi na to, czego on się podjął, to my dzisiaj czytamy Księgę Lechemiasza. Gdyby dalej się ktoś podjął pisania Biblii, tak, to by później ludzie czytali świadectwa o nas. Rozumiecie? Tak to działa. W pewnym momencie ktoś przestał pisać. Ale jakby dalej ludzie pisali, to by dalej czytali o nas, tak? Czytali by na przykład o to Tomku z chnorą, który który sieje zamieszanie w Knorowu. E... Oby, dobre. Posłuchajcie, więc Nehemiasz był zwykłym człowiekiem i on był podczasem na y, dworze króla. I w tamtym, w tamtym czasie było tak, że ten kto rozlewał wino, musił to czynić jak? a Radośnie. On to musi czynić radośnie. Wiecie co? Stary testament w ogóle mówi do nas o, o, o Mesjaszu. Kiedy my czytamy Stary Testament, tak, to mamy go czytać z perspektywy Nowego Testamentu. I Stary Testament mówi nam o Jezusie. Tak jak tam było napisane, że ten podczaszy rozgrywał wino i tak dalej miał przychodzić do króla, jak i zadowolony. Nie tak jak my przychodzimy przed oblicze Boga, zgaszeni. Eee, tacy nie wiadomo jacy, tak. Biblia mówi, żeby przychodzić, tak, w przedsionki Jego, jak radość ust, z chwałą na ustach, tak. Nie tak jak czasami wchodzimy. I posłuchajcie, i... Kiedy Nechemiasz dowiaduje się, że mury Jerozolimy zostały rozwalone, tak? to w jego sercu pojawia się pragnienie. W sercu Nechemiasza pojawia się pragnienie. I chcę wam powiedzieć, że skąd to pragnienie się pojawiło? Ano ono się pojawiło od Boga. I Nechemiasz nie był żadnym prorokiem, ani nie był żadnym przywódcą. Rozumiecie? On po prostu chciał. Chciałbym, żebyśmy w kilka takich fragmentów mogli sobie zajrzeć do księgi Nechemiasza. Dobrze? Otwórzcie sobie w ogóle tak pierwszą księgę e, pierwszą księgę Nechemiasza. Pierwsza pierwszy cały rozdział mówi o tym jak Nechemiasz wstawia się i modli się do Boga w ogóle o to przeprasza za winy swoich ojców tak i modli się do Boga o to żeby Bóg nakłonił swojego ucha i żeby nie go wysłuchał. Tak. generalnie chodzi o to, że Nechemiasz chce się wziąć za odbudowanie muru. I czytamy potem dalej, w drugim, drugi, przeczytam wam od, w dru, drugi rozdział od pierwszego do dziesiątego. W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artar Xerxesa, -Xer -Xer -Xer usługując mu jako podczaszy, wziąłem winą i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Zobaczcie, on źle wyglądał. On bał się w ogóle pójść przed oblicze króla. Czemu? Dlatego, że źle wyglądał, a powinien przed oblicze Boga przychodzić jak radośnie. Król jest synonimem Boga. Wtedy rzekł król do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. I rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wy wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. I zobaczcie, to był w ogóle bardzo zwyczaj, tak? Lud był w pohańbieniu, lud był zdruzgotany, świątynia była pohańbiona. Tak? I teraz nechemiasz który w ogóle nie jest żadnym przywódcą, ani żadnym prorokiem. On startuje do króla, ponieważ ma w sercu pragnienie odbudowy muru, tak? I on idzie do tego króla i mówi tak, i, i dalej jest sytuacja. A król, że król rzekł do mnie Czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niepios, rzekłem do króla. Jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w oczach twoich, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, aby je mógł odbudować. I teraz zobaczcie, kiedy, my przy... kiedy pojawia się jakieś pragnienie w naszym życiu, tak? kiedy, poja... kiedy ty się rodzisz na nowo, kiedy Duch Święty cię wypełnia i kiedy ty stajesz w ogóle i mówisz, ja odbuduję mury mojego życia, i ta sytuacja może być w ogóle synonimem odbudowania twojego życia, odbudowania twojego małżeństwa, odbudowania, no nie wiem, czegokolwiek, tak? nie wiem, jako przywódca bierzesz się za, odbudowania, za odbudowanie na przykład muru, muru miasta, tak? To Bóg od razu się ciebie pyta, czego chcesz. Nie ma tak, że wiecie, my przychodzimy, bierzemy się za budowanie, a Bóg jest taki w ogóle, wiecie, zamknięty i nic nie chce nam dać. To jest nieprawda. Dlatego, że ten król od razu pyta Nehemniarza, czego chcesz? Czego chcesz? Bóg od razu nas pyta, czego ty chcesz? Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja dałem mu termin. Potem rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mi pozwolił przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obleganie bramcy cytateli świątynnej i na mury miejski oraz na dom, do którego się wyprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy wtedy przybyłem do namiestnika Zarzecza, oddałem im listy królewskie, a król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. Widzimy tutaj, że król wyposaża Nechemiasza, tak? Król wyposaża go od stóp do głów, on go nie puszcza samego. Rozumiecie? Ponieważ on idzie odbudować mury Jerozolimy. On idzie odbudować mury Jerozolimy i jeszcze raz to zaznaczam. On nie był żadnym przywódcą. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wiele ludzi mówi tak, no wiesz, bo ty jesteś taki". Nie, ja byłam zwykłym człowiekiem. Zanim przyszedł Bóg do mnie z moimi pragnieniami, tak, ja byłam zwykłym człowiekiem. Ja dziś jestem w miejscu takim, dlatego, że ja odbudowałam mury mojego życia. Ja mury mojego życia odbudowałam. I teraz zobaczcie, kiedy pojawia się, kiedy ty się rodzisz na nowo, jesteś wypełniony Bożym Duchem, tak? bierzesz się za odbudowę twojego, twojego życia, kto się od razu pojawia. Tutaj w ogóle sanbanat, Choronita i Tobiasz są synonimem diabła. Natychmiast oni zaczynają ścigać Nechemiasza. I tak samo jest w naszym życiu. I wiecie co? Tak, dochodzimy później do takiego miejsca, że jesteśmy tak Namaszczeni, że jesteśmy tak tłuści, że jak diabeł wyciąga swoją śmierdzącą pazurę i tak nas chce, chce przeczesać, to Ty jesteś tak tłusty, że on nawet czubka swojego pazura nie jest w stanie w ogóle zaczepić. Tak? Ale zanim tak będzie, musisz odbudować mury swojego życia. Musisz odbudować mury swojego życia. I teraz zobaczcie. A gdy sam Parad Choronita i Tobierz Sługa Ammonicki dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że był że był, przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Czyli teraz co? Diabeł, on nie jest zadowolony z tego, że ty podejmujesz decyzję o odbudowie swojego życia. Czemu? Dlatego, że on traci dom. I nie chce, żebyś stał w takim miejscu i ciągle na przykład mówił, czemu mnie diabeł atakuje, bo taki jego zawód. A twoim zawodem tak, jest odbudować mur być pełnym Ducha Świętego być tak naolivionym, że Jego śmierdząca pazura w ogóle Cię nie jest w stanie dotknąć Amen. rozumiecie? my tak możemy odbudować nasze życie i teraz zobaczcie chciałabym Wam powiedzieć o kilku narzędziach i o kilku takich rzeczach, które występowały w moim życiu, a ja uczyłam się od Nehemiasza i wiecie co? Zobaczyłam, że kiedy Nehemiasz Bierze się za odbudowę miasta, to co się pojawia, i teraz przeczytajmy sobie, to jest dalej drugi rozdział, od dziewiętnastego wersetu. A gdy Sanballat Choronita i Tobierz Sługa Amonicki oraz Arab Geshen dowiedzieli się o tym, drwili z nas i żyli nas, mówiąc: Cóż wy tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem: Tak, Bóg niebie poszczęści nam, my zaś jego słudzy, nas bierzemy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki. I teraz chcę ci powiedzieć, że kiedy ty bierzesz się za odbudowę swojego domu, tak? czyli siebie, diabeł zaczyna z ciebie drwić. Ty, śmierdziuchu, masz skończoną szkołę podstawową, nic sobą nie reprezentujesz, długu masz tyle w ogóle co nie wiem co i ty się bierzesz za odbudowanie życia? Jeszcze w imieniu Jezusa? I teraz zobaczcie, diabeł przychodzi z okrutną drwiną. On z nich drwi. Drwi diabeł. I czemu wam to mówię? Ten w ogóle zapisujcie to sobie. W ogóle przeciwstawiajcie się takim drwinom. Rozumiecie? I czemu my tak nakłaniamy do słuchania fundamentów? Tak? Bo te fundamenty są tak bardzo ważne, aby nam pomagały w zbudowaniu naszego życia. I teraz zobacz: przychodzi do ciebie diabeł i mówi tak. Urodziłeś się taki, twoja matka pijaczka, ojciec Alwons więc co cię czeka? Jesteś, możesz być stręczycielem, rozumiesz? Takie diabeł by chciał tobie dać rzeczy, ale ty wiesz, że narodziłeś się z Bożego Ducha i że Duch Święty mieszka w tobie, tak? i co musisz zrobić? Musisz wyśmiać diabła. Musisz przeciwstawić się z tą, tej drwinie, która przychodzi do twojego życia, tak? Musisz wsiąść nad tym autorytet. Nie dziw się, że on przychodzi do ciebie. Nie jesteś nikim szczególny. Przychodzi do każdego z nas. Nie jesteś jego wybrańcem. To taki jego zawód. On przychodzi do każdego z nas. Wiecie co? Kiedy my z Arturem to jest tam pół biedy, że my się wzięliśmy za prowadzenie kościoła Teraz jak się wzięliśmy za zbudowanie zespołu apostolskiego Dopiero mamy jazdę Wy My Zbudujemy silny apostolski zespół w tym kraju Będziemy głosem w tym narodzie Amen Amen Ja w to wierzę I diabeł też chce drwić Tak? I wiecie co? Bąka możemy na niego puścić On nam nic nie może zrobić Rozumiecie? Ale my musimy być pewni. My musimy być pewni. Słuchajcie, co teraz dzieje się dalej. W ogóle studiujcie całe pierwsze sześć, bo ja po nich skaczę, ale wy postudiujcie sobie, dlatego że tam jest w ogóle tak to wszystko strategicznie opisane, jak oni się wzięli za tą odbudowę. Tam w ogóle nie było, to jak Norbert mówił o domowniku, tam nie było, że ktoś nie wiedział o co chodzi. Ten budował to, ten stał starczą, ten nie spał, ten wystawiał straże, ten w ogóle stał z łopatą, ten był już gotowy. Rozumiecie, oni byli zorganizowani. Oni byli zorganizowani i my musimy być zorganizowani. Jeśli twoje życie jest niezorganizowane, to diabeł cię będzie napadał. I co będzie? On ci będzie napadał i cię będzie niszczył. Rozumiesz? Na mnie napada, tak? ale się o mnie rozbija, rozbija się o wielkiego boga, który jest we Rozumiecie? I tak może być też w swoim życiu. I teraz zobaczcie, dalej, z czym dalej diabeł próbuje uderzyć? Za mentem. Często jest tak, że ludzie mają, nie wiem, słuchają trzy lata Fundamenty Wiary i znowu przychodzą i mówię, U mnie to nie działa. Ja, mówię, no, ja, ja często nie wiem, co powiedzieć. Ręce mi opadają. Ja mówię, a u mnie działa. W ogóle u mnie działa. U mnie tak zadziałało. Rozumiesz? Że ja się rozkręcam dopiero. To działa. Jezus działa, bo On żyje. To tak jak ostatnio mówiłam tą historię. E, wiecie, e, jak, e, jak to się mówi? E, muzułmanin. Z całego serca szukał Allaha. I objawił mu się Jezus. Dlaczego? Bo Allah nie żyje. Objawił mu się Jezus. I tak samo jest z nami. Rozumiecie? Jezus żyje i chce działać i chce się poruszać. I czy tam, czytamy teraz mm, dalej. To jest trzeci rozdział, czwarty rozdział, przepraszam, od siódmego wersu. W, wersu. A gdy sam balad wiesz? i Arabowie, amonici i mieszkańcy aż usłyszeli, że naprawa murów Jerozole Jerozolemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem i wszyscy oni z połem się sprzysięgali, aby ruszyć do walki z Jerozolemem i spowodować w nim zamęt. I teraz zobaczę, zobaczcie, czy wielokrotnie w waszej drodze za Bogiem, w czasie tego twojego budowania lub podejmowania decyzji doświadczasz zamętu? Tak, ja doświadczałam. Rozumiecie? I czasami doświadczam, ale skutecznie się temu przeciwstawiam. Nie dziw się temu, że przychodzi do ciebie diabeł z zamętem, bo on w ogóle przychodzi. I teraz zobaczcie, co, o co w ogóle chodzi z zamętem? Czyli tak, tracisz orientację. W ogóle tracisz orientację. Często jest tak, że pojawia się niechęć do dalszej budowy. Pojawia się niechęć do dalszej budowy. Nie wiem, chorują dzieci, Mąż mordę piłuje, nie wiem, Tłusznicy się odzywają, komornicy walą, ludzie przychodzą, wiecie, na grupę domową i tylko by chcieli herbaty, ciastka i w ogóle kolik i ciągle pomoc się o mnie. Rozumiecie? I co przychodzi? I przychodzi niechęć. I przychodzi niechęć do odbudowy. Ale to nie jest niechęć od Boga. To jest niechęć od diabła. To diabeł chce ci dać tą niechęć. On chce ci zasiać w twojej głowie zamieszanie, tak? Chce zrobić coś takiego w ogóle, żeby powstała w twojej głowie burza myśli: od boga nie od boga, od boga nie od boga. Może w ogóle nie może to nie ja, ja to nie ja. W ogóle jestem w nieodpowiednich butach. Wynoś się w imieniu Jezusa Chrystusa. Biorę nad tobą autorytet, tak? I co wtedy się robi? Zmieniamy nasze główki. Jak zmieniamy nasze główki? Często ludzie mówią: "Ja w ogóle nie wiem, co ja mam zrobić z moim" umysłem. Jeśli jesteś mężem i masz opresję na umysł, to pomyśl o odzyskach swojej żony. Przepraszam, że mówię o takich rzeczach, to jest życie. Wiecie co? Bóg jest normalny. Rozumiecie? Bóg jest normalny. Bóg nie jest psychopatą. Bóg nie jest depilem. Bóg jest normalny. On nas stworzył z naszymi pragnieniami, tak? On w ogóle taki często tak, no wiesz, pomyśl o tym, co, to jest, co jest duchowe. A ja kiedyś nie wiedziałam, co, są, co to są rzeczy duchowe, tak? Pomyślę o moim mężu, pomyślę o seksie. Ja w ogóle, wiecie, zmienię w ogóle moje myślenie. Nie będę myślała o zamęcie, tak? Zmienię moją panię, zmienię w ogóle moje myślenie. Religia chce nam wbić do głowy trudne rzeczy, tak? To musisz zrobić, to jest trudne, to jest trudne, to jest nie do wykonania, to jest nieprawda i Bóg taki nie jest. Bóg jest prosty, Bóg jest łatwy. Rozumiecie? On jest z nami zjednoczony. Występujcie przeciwko wszelkiemu zamętowi, czyli pierwsze co, tak? Co w ogóle przychodzi jako pierwsze? Diabeł z ciebie drwi. Potem chce przyjść do ciebie z zamętem. Ale teraz posłuchajcie, co się dalej dzieje. Kiedy Nehemiasz widzi, że naciera na niego zamęt, tak? Co oni dalej robią? Modli, da, dalej od 9 wersetu modliliśmy się więc do Boga Naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko Nim straży i teraz, o co w ogóle z tym chodzi? Co oni robili? Oni się modlili, czyli oni nie byli porozwalani na boki rozumiecie? Co się dzieje z twoim życiem, kiedy naciera na ciebie diabeł? Jak ty reagujesz? Ja nie mam czegoś takiego, że wiecie co? Naciera na mnie diabeł i ja siedzę pasywnie Rozumiecie? Ja w ogóle nie mam czegoś takiego. Jak on na mnie naciera, to ja wytrę na niego mordę tak, jak tylko najgłośniej potrafię. Ale też nie, bo często mówią ludzie tak, no wiesz, ale ja go i on nie odszedł. Ja bym to słabo go zgromiłeś. Ja go gromię i zmieniam moją postawę. Rozumiesz? Ja w ogóle z nim nie rozmawiam. Nehemiarz w ogóle nie gada z wrogami. On w ogóle z nimi nie rozmawia nie rozmawiaj z diabłem, to nie jest kompan do rozmowy. To nie jest twój kompan. I teraz zobaczcie. Czyli ty nie śpisz, tak? Nehemiasz i ludzie, którzy wzięli się za odbudowę muru w, Jerozo w Jerozolimie, oni nie spali. Kiedy nacierał na nich diabeł, oni wystawiali straże. Poczytajcie to sobie. Wiecie co? Ja kiedyś, jak, Ja się kiedyś tak wkręciłam w ogóle w Stary Testament. <grym> Bardzo. Ja w ogóle... Ja się czułam, że ja żyję w czasach Józefa. Potem Artur do mnie mówi: nie czytaj Starego Testamentu. bo w ogóle źle to robi w Twojej głowie. Nie czytaj Starego Testamentu. Nie umiałam kiedyś Starego Testamentu czytać z perspektywy Nowego Testamentu. Wiele rzeczy mnie gdzieś potępiało. Nie umiałam sobie z nich wybrać dobrych, żeby budować swoje życie. tak? natomiast dzisiaj potrafię, dzisiaj potrafię czytać Stary Testament, tak nie robię tego często głównie buduję się Nowym Testamentem ale Stary Testament daje, jest bardzo rozbudowany i daje nam wiele wskazówek wiele wskazówek nam pokazuje Stary Testament i teraz zobaczcie kiedy naciera na ciebie diabeł, wystawiaj strażę i ja nie mówię, żeby wystawiać strażę dopiero wtedy, kiedy na ciebie naciera diabeł, ty musisz być w stanie modlitwy, w stanie modlitwy, U, ustawicznym w stanie modlitwy nie ma takich rzeczy, wiecie co? Kiedyś Bóg mi dał takie słowo, że jeśli Ty nie modlisz się do mnie, jeśli nie przebywasz ze mną, to ja po prostu przestanę być dla Ciebie realny. Jeśli nie przebywasz z Bogiem, to Bóg przestaje być dla Ciebie realny. Wiele rzeczy przestaje działać. Teraz na przykład na internecie pytał mnie taki Pan, no Pani Cerońska, to pięknie, no Pani ostatnio wygłosiła te kazanie, to teraz nie wiem, Pani odpowie, jak to się posyła Bożych Aniołów. Właśnie teraz Panu odpowiadam, proszę Pana. Bożych Aniołów, jako nasze sługi, posyła się przez wiarę. Ale jeśli Pan nie pojednał się z Bogiem, to ja Panu tego nie wytłumaczę, jak się posyła Bożych Aniołów. Zachęcam Pana do oglądania Fundamentów Wiary na Portalu Życia. Tak? Rozumiecie? Jeśli ludzie się nie pojednali z Bogiem, nie jesteśmy w stanie im wszystkiego wytłumaczyć, tak? Ja wiem, jak się posyła Bożych Aniołów. Ponieważ Aniołowie zostali nam dani jako duchy służebne. I one są nam dane ku pomocy. Czyli wracając do tematu, kiedy diabeł na ciebie naciera, nie dziw się, nie leć wtedy, nie pisz SMS-a, tak? Ale stań z nim do walki. Stań z diabłem do walki. Rozumiecie? I to jest pewien etap. To jest po prostu pewien etap. To nie jest w ogóle tak, że my... Bo wiecie, tak, diabeł jest pokonany i my nie możemy być w ciągłym etapie walki. Ja zaznaczam, to jest etap naszego życia, ale jeśli ten etap w twoim życiu nie będzie załatwiony, nie zbudujesz świątyni. No zagrożenie, nie idzie. Rozumiecie? Cokolwiek zaczniesz budować, rozwali się. Cokolwiek zaczniesz budować, to się rozwali. Nie zbudujesz świątyni bez zbudowania fundamentów w swoim życiu, tak? Bez odbudowania. I teraz zobaczcie, czyli co oni... I, i oni wystawiają strażę, modlą się wstawienniczo. Często jest tak, że ludzie, którzy nie, mają nieodbudowany mur w swoim życiu, biorą się za wstawiennictwo globalne. Wstawiają się za Polskę, wstawiają się za Ukrainę, wstawiają się... Ja mówię, co ty się wstawiasz w ogóle, jak ty masz życie rozpróty? Przecież diabeł przyjdzie do ciebie z takim młodym, przyrąbnie ci w łeb i w ogóle usiądziesz od razu. Rozumiecie? Tak to wygląda. Ty z rozprutym życiem bierzesz się za wstawiennictwo w ogóle o narody, no o narody. Ludzie, co to jest? W ogóle nie rozpoznasz, w ogóle nie ogarniesz, tak, narodowego zamętu nie ogarniesz. Jak ci narodowy zamęt, zamęt sięgnie w łeb, rozumiesz, to ty w ogóle, wiesz, od razu usiądziesz. To nie tak działa. Tak jak jest napisane, że my wzrastamy w wierze, z wiary w wiarę, tak, z chwały w chwałę. I w, jakby w Bogu rzeczy są w ogóle poukładane. W ogóle wierzycie w to, że Bóg jest Bogiem porządku? Ja wierzę. Amen. Bóg jest Bogiem porządku. On chce uporządkować twoje życie. Amen. On chce być z tobą zjednoczony. On chce, żeby twoje życie było szalomem. Ale nie takim szalomem, że wiesz, o szalom, szalom, a za chwilę uu. W ogóle szalom to jest stan stały. Amen. Bóg chce, abyś ty chodził w takim stanie. Aby to był stan po prostu stały. Widzicie co? Ja wam takie krótkie y, świadectwo, jak ja drwiłam z Artura. Ja strasznie, ja po prostu w pewnym momencie, jak ja nie byłam narodzona z Bożego Ducha, to ja, bym, ja po prostu byłem, jak ja byłam jak y, diabeł. Jak byliśmy w świecie, to mieliśmy dobre samochody. Mieliśmy dobre samochody i w ogóle byłam przerażona, jak ona dobrze Jezusowi. Ja w ogóle mówię, o Boże, w górę, co ja teraz zrobię, mówię, tak przestał grypsować, ja się nie pokażę na mieście. Wstydzę się chłopaków, w ogóle mówię, najprawdopodobniej jest frajerem. Mówię, ja nigdy nie siedziałam w więzieniu, ale ta cała kultura, tak, ja byłam tak przesiąknięta tą kulturą, rozumiecie, ja ludzi, jak gdyby tak rozdzielałam, frajer? Tak? I nie frajer. Myślałem, uh -huh. <laughs> gdzieś było z A to mówi, co ty się czekasz? W puszce nigdy nie siedziałeś, w ogóle nie spokój. spokojnie. Ja mówię, no albo frajer, albo, albo nie frajer, tak? Niekoniecznie też wiedziałam, co to ten frajer znaczy. I wiecie co, jak on się narodził z Bożego Ducha i wyszedł i w ogóle tak pierwsze, co Basically, wszystko nam zabrała policja, wszystko nam zabrała policja. Różne rzeczy nam zabrało, różne oddaliśmy dobrowolnie i w ogóle ja mówię o Boże w ogóle z czego my teraz będziemy żyć? W ogóle nie wiem, ja w ogóle wie dobrze, że ja mam zawód, mówię od razu idę do roboty. Mówię oddzielam się od tego całego w ogóle, wiecie, klimatu. Ale mówię patrzę na niego, mówię nie, nie wierzę, mówię mama ma taki różowy składak, w ogóle jeździ na tym składaku po nasielsku. Ja mówię nie wyjdę na miasto, ktoś tam do mnie pisze smsa, ty jest głupia. Co mu się stało? Wiesz, jak on wygląda? W ogóle w jakichś takich drelichach chodził po nasielsku i jeździł z składakiem. I wiecie co? Ja się wstydziłam wyjść na miasto. I pamiętam jak dziś, Artur się o mnie modlił. Nigdy z nie rąk, bo ja nie dałam, ale gdzieś w swojego komorze modlił się o mnie. I ja dzisiaj to rozpoznaję, że Duch Święty mówił do mojego wnętrza. Jak go kochasz teraz? Czy dalej go teraz kochasz? Tak? Co w ogóle wywalał w jakiejś tam robocie? Śmierny mm. wracał. W ogóle szkoda spadało pralki żeby brać te jego ciuchy. W ogóle jak on wracał, to już tam się wiedziało, że Artur ja z pracy wrócił. <głosy> Kawaryna była zabrakowana pod bokiem i składak różowy jest. Idzie w ogóle... Idzie gość na górę. Rozumiecie? W ogóle szok. I takie, w ogóle ja wiedziałam, że ja, ja dzisiaj to wiem, że ja trafiłam z nim. Ja z niego drwiłam, tak sobie myślałam, ty, ten. Ty, tak, kwa, kwa, kwa. Sięcia, w ogóle. Ja się wstydziłam wychodzić na ulicę. Rozumiecie? Jak on robił ewangelizację, to ja się on zrobił, zrobił pierwszą ewangelizację w jakiejś tam restauracji, i w domie ja mówi tak: pójdziesz ze mną, ja wie, absolutnie! Potem przychodzi tak za no, wiesz, ulgi chrześcijanie przyszli, taka starsza pani z takim kapeluszem, w ogóle wiesz. I teraz posłuchajcie, ja z niego drwiłam. Rozumiecie? Więc ja wiem, że diabeł drwi, bo ja drwiłam z mojego męża, tak? Ścieli też mogą drwić, nie przejmą się w ogóle takimi rzeczami. tu się nigdy nie przejmował, on nigdy do mnie nie powiedział, nie drwi ze mnie. On po prostu miał postawę, on mnie kochał. On po prostu mnie kochał. On mnie kochał, tak? Ja z niego a on się o mnie modlił. Ja chciałam iść na dyskotekę, jakoś tam się ubieram. Gacie se a on tam w pokoju wam broni wszystko. Ja Gacie na tył rozdarłem mi się. Ja już nigdzie nie idzie, już w ogóle nigdzie nie idę, tak? I w ogóle przestań się o mnie modlić! W ogóle ja nie chcę, żebyś się o mnie modlić. W ogóle nie móc się o mnie. Ja w ogóle nie mam takiego życzenia. Rozumiecie? No, I teraz zobaczcie, ja też dzisiaj widzę, jaką on miał postawę, tak? On miał niewzruszoną postawę na drwinę. Miał niewzruszoną postawę na drwinę. Miej, nie wzruszono postawy na drwinę. Tak? Kiedy drwiście wie diabeł, pędź go. Po prostu go pędź. I teraz ci coś takiego. Nikt, go, nikt nie przepędzi diabeł z Twojego życia, ponieważ ja nie wiem, co jest w Twojej głowie. W Twojej głowie jesteś tylko Ty. Tylko Ty jesteś w Twojej głowie. Rozumiecie? Zobaczcie, w ogóle. Tak jak jesteście tutaj w naszej wspólnocie, widzicie, że bardzo dużo robimy rzeczy, tak? W ogóle dużo pracujemy, dużo pracujemy, jest mnóstwo e, różnych wydarzeń i wiecie co? Gdybym ja nie miała takiego w ogóle poukładanego życia wewnątrz siebie, bym zwariowała, ja bym tego nie poniosła, ja bym nie poniosła różnych wydarzeń, rozumiecie? Odpycham od siebie zamęt, zamęt też próbuje uderzać mnie, tak? Próbuję do mnie przychodzić za i mówić, a nie zdążę. Wczoraj w ogóle smażyłam kotlety dla dzieciaków na poniedziałek, kupiłam złe mięso, pryskało mi tam w ogóle wszędzie po całej kuchni. Mam mnóstwo telefonów, jakieś maile, tu ktoś na mnie naciera, tu ten dzwoni. Ja w ogóle wiem. o chysty w ogóle mówię, muszę w tym wszystkim się wyciszyć, bo po prostu skonam, rozumiecie? Ale odnajduję się w takich rzeczach, w ogóle odpuszczam te rzeczy, które są dla mnie nieważne odpuszczam rzeczy, nauczyłam się puszczać, tak? Wiem, że zamęt, jak gdyby wchodzimy też w zamęt, kiedy robimy niepotrzebne rzeczy, Kiedyś Michał miał takie fajne nauczanie w Kościele na temat e, organizowania e, czasu, tak? To są, słuchajcie, to są tak bardzo ważne rzeczy, tak? Organizowanie sobie czasu i panowanie nad naszym czasem to są niezmiernie istotne rzeczy. Korzystajcie w ogóle z tego, co jest w Kościele. Czyli co robisz? Wystawiasz... Um, wystawiasz straże. I teraz zobaczcie. Kiedy Nehemiasz i jego współpracownicy zaczynają się modlić i wystawiają swoje straże, dalej w 15 rozdziale, 4 wersetu jest napisane, a gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udarebnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Czyli co? Wiecie, że diabeł nie jest debilem. Znaczy można to mówić, teraz robiliśmy taki tam, znaczy Michał robił baner, bo mamy ewangelizację, zastanawialiśmy się nad jakimś tam hasłem, tak? czy diabeł do pała, czy diabeł do pajac. Tak, on jest pajacem, on jest pałą i tak dalej, ale on dalej jest 100% intelektu. Posłuchajcie sobie fundamentów wiary na temat demonów i aniołów. Diabeł to 100% intelektu. Rozumiecie? I my musimy go, my w ogóle musimy go za, zaatakować jednym narzędziem, takim, jakie nam włożył w ręce Chrystus. Niczym innym, my go niczym innym nie powalimy. Rozumiecie? Jego Chrystus powalił. I teraz zobaczcie, kiedy kiedy diabeł widzi, że jego strategia jest nam znana, co on robi? On się wycofuje. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się że, się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do mułu. Każdy do swojej roboty. I teraz zobaczcie. Większy jest ten, który jest w Tobie, niż ten, który jest na świecie. Diabeł też przelicza koszta. Rozumiecie to? On przelicza koszta. Nie jest, to nie jest taki pętak, który w ogóle... Widział. On w ogóle wiecie, gdzie przychodzi? Tam, gdzie się może nażreć. On idzie tam, gdzie się może nażreć. Czyli idzie tam, gdzie wie, że ma łatwy kąsek. No pójdę tam, w ogóle w ogóle zmiażdżony, w ogóle tu już jestem zmiażdżony, w ogóle nie idę. Nie idę, z mi łeb, w ogóle tu już nie idę, ale tu idę. Tutaj idę, bo tu mam tak szeroko drzwi otwarte. Myś Kaman. Myś Kaman. Tak? I diabeł jeździ na tobie. I przychodzisz w ogóle, wiesz, zajechany i nie wiesz, co masz robić ze swoim życiem. Rozumiecie? Większy jest ten, który jest w tobie niż ten, który jest na świecie. Kiedy diabeł widzi, że ty wystawiasz strażę, tak? W Biblii jest napisane, że znane są nam co? Jego zasadzki, tak? Jego taktyki są nam znane. To nie jest, w ogóle my rozpoznajemy w ogóle to, co on chce zrobić. I my pierwsi go atakujemy. To my pierwsi jesteśmy przygotowani. My w ogóle nie czekamy, słuchajcie, aż on zaatakuje nas. To my pierwsi w ogóle jesteśmy przygotowani. Ja w ogóle jestem przygotowana. Rozumiecie? Jesteśmy przygotowani. Zobaczcie, kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Kiedyś w ogóle ja bym dramatycznie przeszła taką historię. Ja wczoraj mówiłam do swojej teściowej. Planuję tam w ogóle taką zrobić płytę i tak dalej. W ogóle poszłam wczoraj na cmentarz, bo chciałam zobaczyć w ogóle w jakim to stanie wygląda, bo nie wiem jakiej wielkości mam zamówić płytę. Posłuchajcie, nie ma grobu. Nie wiem <grym> nie mogę go znaleźć w ogóle. Chodzę, mówię, jak depilka, chodzę, w ogóle nie ma grobu. No mówię, grobu nie ma, co ja powiem, siostrze, w ogóle będzie na mnie w ogóle. Ty nie chciałaś matki pochować, zniszczyłaś grób w ogóle, ja mówię, Boże, nie mam się, żeby zginął grób, mówię, nie ma grobu. Pójdę go dalej szukać. Na razie nie znalazłam grobu. Mówię, no w ogóle popłakałam się, w ogóle stoję tam przed tą bramą. Mówię, no grobu nie ma, mówię, nie ma grobu. Mówię, nie modliłam się, żeby grob zniknął. Ale rozumiecie, przechodząc różne sytuacje, tak? Nawet jakieś w ogóle dramatyczne. Kiedy ty w ogóle jesteś zbudowany, tak? To to w ogóle spłynie po tobie. To tobie spłynie. Jest krótki czas żałoby i dalej jest wesele. Jest krótki czas żałoby i dalej jest wesele. Czyli co? Tak naprawdę diabeł, on oblicza koszta, tak? On oblicza koszta. Bądź przygotowany, bądź po prostu przygotowany, tak? Wiecie co? Z praktyki widzę, że hmm, często, hmm, można powiedzieć, już funkcjonowania w Bożym Królestwie i tak dalej. Często jest tak, że diabeł próbuje zaatakować czymś prymitywnym. Wiecie? Nie wiem, czy... Czy doświadczacie czegoś takiego? Natomiast ja doświadczałam takich rzeczy. Że pomimo to, że budujesz swoje życie i już ci się wydaje, że wszystko jest dobrze, okej okay, i tak dalej, nawet się tak mówi, wiesz, no teraz to musiałbym je już uderzyć nie wiem jak. I on to wykorzysta. I diabeł to wykorzystuje. I przychodzi z powrotem z czymś bardzo prymitywnym. Często jest tak, że młode dziewczyny mówią, a znowu odezwał się tam do mnie jakiś przyjaciel, ja wie co? No i skończyliśmy w łóżku, jakby widzisz. Nie byłaś zorientowana. Rozumiesz? Nie byłaś zorientowana, bo tobie się wydawało, że on teraz będzie nacierał na ciebie z czymś wielkim. A on nie natarł na ciebie z niczym wielkim. On już nic nie wymyśli. Wiecie, że jakby w ogóle grzech, tak on ewoluuje. Jak gdyby diabeł będzie wymyślał różnego rodzaju rzeczy, tak? Ale my jesteśmy ponad nim. My jesteśmy ponad nim. I często jest tak, że pojawiają się jakieś stare znajomości. Jakiś stary narzeczony się odezwie, jakaś stara narzeczona się odezwie, tak? Jakiś dług za, za bułka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Lechemiarz budował, odbudowywał mur, tak? Przytrafiały mu się różnego rodzaju rzeczy, tak? Diabeł z niego drwił, tak. diabeł próbował, próbował wprowadzić zamęt, ale nie tylko do niego, tylko do wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w budowanie. Tak? Był też zamach na życie nechemiasza. i dopiero po zamachu na życie nechemiasza. tak? Poczytajcie sobie, mur w Jerozolimie został odbudowany. Nas osobiście zaatakował diabeł i chciał nam odebrać życie. Tak? Ja byłam zaatakowana rakiem piersi. Artur kilkakrotnie dusił się w domu i powiem wam, że ja naprawdę byłam przerażona. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo ja w ogóle nie wiedziałam, skąd to przyszło na nas. Miałam, jakby mały, miał tam jakąś dychawicę płucną, ale kiedyś po prostu to było przed Festiwalem Życia. Mieliśmy taki naprawdę zmaserowany, duży art atak na naszą, na naszą rodzinę. Ja wtedy leżałam w klinice z salą, Sara miała wycinany trzeci migdał i dwa dni przedtem Artu się w domu dusił, ale dusił się tak, że po prostu myślałam, że użył. Wiecie, po prostu kładłam na niego ręce, gromiłam Ducha Śmierci, tak? To, co umiałam, to robiłam, tak? I on nagle gdzieś po prostu odnajdywał oddech. Pamiętam, że pracował wtedy w takiej firmie, w brówce na Sielsku. I dzwoniłam do niego, bo po prostu, wiecie, ja się bałam, że mnie tam po drodze gdzieś. Bo jak ktoś to wody daje, w ogóle w ogóle, wiesz, leciała, nie? I razy było tak, że nie odpierał i potem przychodził do domu i mówił mi, że miałem jeszcze jeden atak, tak? Miałem jeszcze jeden atak, kiedy szedłem do pracy, ale my nie boimy się takich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, ja zwyciężyłem świat. Jezus zwyciężył świat. On pokonał diabła, on pokonał śmierć. Ale wiecie co? Często to jest tak, bo my mówimy, Bóg pokonał diabła i pokonał śmierć. Ale chcę ci powiedzieć, że On też pokonał twoje toki myślowe stare. Dla mnie to było ważne. Dobra, tam pokonał diabła, pokonał śmierć. Ale co z tokami myślowymi? Rozumiesz? Twoje stare toki myślowe umarły. Wzbudź nowe. Wzbudź nowe toki myślowe masz autorytet i masz władzę, wzbudź nowe toki myślowe, wiecie co? Głównym powodem naszego niepowodzenia jest niewiara, tak? A potem to w ogóle chyba głowa, no głowa, w ogóle toki myślowe. Ja mówiłam wam ostatnio, jak w ogóle dzielę się tam z kim, jak tam po spotkaniu, no normalnie wszyscy wyszli, wszyscy wyszli do swoich toków myślowych. To jest w ogóle, to jest obły. To jest obłęd, żeby było, jest w ogóle namaszczenie na spotkaniu, tak? Jest słowo i potem każdy wraca do swoich toków myślowych. Cóż to jest? To jest świat. To jest świat. Nie tak wygląda chrześcijaństwo. Rozumiecie? Chrześcijaństwo to, to jest w ogóle to jest dobra budowa. Amen. To jest dobra budowa. My wzrastamy w wiary w wiarę, tak? I z chwały w chwałę. Nie chcę was długo zanudzać dzisiaj, dlatego, że o 13.30 mamy tutaj takie spotkanie dalej jeszcze z człowiekiem. Na koniec chcę wam jeszcze powiedzieć, że to, co wam dzisiaj powiedziałam, występujcie przeciwko temu w swoim życiu. Ci z was, którzy widzicie, że macie nieodbudowany mur i niekoniecznie to, to musi być jak gdyby twoje osobiste życie, ponieważ może to być wiesz, może to być w ogóle tylko i wyłącznie twoje małżeństwo. Jeśli jesteś przywódcą, może to jest twój kościół, tak? A może wziąłeś się w ogóle za miasto. To są potężne wskazówki, naprawdę. Dlatego, że grzech się nie zmienił, tak? Diabeł się nie rozmnożył. Demony się nie rozmnożyły. Ludzie się po prostu pozmieniali. A diabeł dalej atakuje ludzi prymitywnymi rzeczami. Bardzo prymitywnymi rzeczami. Wiecie, jak to jest, jak się szykujecie do, do kościoła w niedzielę, tak? Wtedy diabeł chce wzbudzać zamieszanie i zamęt między małżonkami, tak? Dzieci krzyczą, ten zrobił kupę, ten się zżygał, Tutaj w ogóle jakaś zajawka, tak? I jest w ogóle chwila. Nie wkręcę się w to. W ogóle mam nad tym autorytet. Na sekundę się nawet w to nie wkręcę. My na przykład przez jakiś czas mieliśmy tak, że Filemon nam lał za kuwetę. Kurczę, w ogóle mówię, no leję za kuwetę. Już mu kupiliśmy dużą kuwetę, potem mówię, jakąś lokomotywę bo tutaj postawić. W ogóle mówię, leję za kuwetę. Mówię, no w ogóle, mówię, ty śmierdzielu rano. Potem w ogóle mów do mnie mówi, nie mów do niego śmierdzielu w ogóle. W ogóle nie zwracaj na te uwagi, postrzątaj, tak? Nie leję za kuwetę. Już nie leję za kuwetę. Wzięłam autorytet nad kodem. Kod nie daje zakupetem. nigdy już nie będzie dał za, za zakupetem. Masz narzędzia. Masz narzędzia do odbudowania swojego życia. Rozumiecie? Dalej możemy budować świątynie. Tak? Wiecie co? Chcemy poważnych rzeczy, chcemy potężnych rzeczy. Tak? Natomiast chcę ci powiedzieć, że jeśli nie zrobisz tych małych rzeczy, to nie poniesiesz tych wielkich. Niestety. Może brzmi to arogancko, ale wiecie co, kilkanaście lat chodzimy z Bowiem. I naprawdę widzę to, że nie w życiu podstawowych rzeczy, nie wzięcie w ogóle diabła za mordę w takich w ogóle bardzo prozaicznych kwestiach, tak, spowoduje to, że ja dalej nie poniosę rzeczy. Że tak naprawdę, wiecie, zobaczcie, my w ogóle nie mamy problemu z Bożą mocą. Boża moc jest. Ona jest. Nieraz ktoś mówi, no tak, ale wiesz, on uzdrawia, ja mówię i co z tego? Jak on ma łeb zajechany w ogóle, jak nie wiem kto. Rozumiecie? Co z tego, że on uzdrawia? Jak ja idę do niego do domu i ja widzę, jak on żyję, jest nieogarnięty w ogóle, no. Rozumiecie? Kiedy my w ogóle weźmiemy odpowiednie narzędzia do naszych ręki, do naszych rąk, tak jak Nehemiarz, przeczytajcie to sobie, ale nie przeczytajcie tak tylko, żeby przeczytać i nic z tego nie wynieść. Postudiujcie to. Nechemiaż miał zorganizowaną grupę, tam była strategia, tam była strategia. I oni odbudowali mur. Rozumiecie? Oni odbudowali mur. My też na liderskim teraz spotkaniu jutro będziemy właśnie o takich rzeczach mówić, ponieważ to, jak gdyby braki, one się odzywają potem na każdym pułapie. Rozumiecie? W życiu rodzinnym, w życiu społecznym, w kościele, w apostolstwie i tak dalej. Rozumiecie? Ja nie mam na to zgody. Ja nie mam na to zgody. Mamy jedno życie. Mamy tylko jedno życie. Ja chcę go przeżyć zwycięsko. Przeżyj zwycięsko to życie i buduj. Amen.